Dziękuję. Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Przede wszystkim dziękuję grupie za zaproszenie, za to, że mogę dzisiaj tutaj być i podzielić się swoim właśnie doświadczeniem w temacie właśnie ósmego kroku. Powiem tak, ósmy krok, który brzmi, że zrobiliśmy listę osób i listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi uczynić im, im wszystkim. I wiecie co, I ja zawsze pamiętam, E, jeszcze czasy, gdy piłem, to ja nie byłem nigdy gotowy, e, nigdy gotowy na to, żeby kogokolwiek przepraszać, e, a już tym bardziej e, gdzieś tam się płaszczyć przed, nim, przed, przed drugą osobą. Nie? E, wiecie, ja dzisiaj, e, dzisiaj jestem po raz czwarty, po, po raz czwarty tak naprawdę po programie. Zrobiłem po raz czwarty program 12 Kroków e, z kolejnym sponsorem i. I wiecie co? I znowu mam yy, kilka tych osób, które na tej liście, na tej liście ósmego kroku, żeby ich się po prostu zadośćuczynić i przeprosić, nie? Dziś tylko, że dzisiaj te, te osoby ja już nie krzywdzę z taką pełną pre, premedytacją, z, żeby, żeby iść skrzywdzić, tylko po prostu czasami gdzieś tam to stare wraca i, i gdzieś tam się dzieją takie rzeczy, że to po prostu gdzieś tam skrzywdzę albo obrażę, albo w jakiś inny sposób dotknę tą drugą osobę, tylko że dzisiaj już nie mam komfortu, żeby w tym wszystkim po prostu tkwić. Wiecie, ja może na samym, wrócę trochę do takiego początku, gdy, gdy dypiłem, ja 14 lat przesiedziałem w więzieniu i nie przesiedziałem tego za, za niewinność, więc lista osób, jak robiłem po raz pierwszy program, lista osób, taka sumienna lista osób, którą zrobiłem, których, których skrzywdziłem, była taka, taka naprawdę pokaźna i, i, i wielu, tych, wielu tych ludzi nie byłem, nie miałem, nie mam już możliwości przeprosić, bo, bo gdzieś tam Alkohol, który poznałem w wieku 14 lat, gdzieś sprowadził mnie na drogę, na drogę przestępstw i, i środowisko takie przestępcze i tam krzywdzenie drugiego człowieka było po prostu chlebem powszednim, tak mogę powiedzieć, bo... E, każdego dnia e, gdzieś tam e, ktoś był przeze mnie po prostu skrzywdzony. E, jak nie bliscy, to osoby, których okradałem, których biłem, których gdzieś tam, e, można powiedzieć, nawet i katowałem, e, odbierając od nich jakieś tam pieniądze, długi, naliczając ich. I, i wiecie co, I, i większość tych ludzi tak naprawdę, ja już dzisiaj nie pamiętam, nie mam nawet z nimi kontaktu, ale, e, ale pamiętam taką sytuację, gdzie gdzie zapytałem swojego sponsora, pierwszego swojego sponsora, co ja mogę po prostu zrobić, nie? on mówi, co możesz zrobić? No możesz w jakiś sposób inny zadośćuczyniać już komu innemu, nie? Po prostu zostaw to, nie biczuj się z tym wszystkim i, i, i, i, i tyle, no, bo tu, bo, bo nic, nic więcej z tym nie zrobisz. I ja pamiętam, jak e, przyszedł ten moment, gdzie zrobiłem tą listę osób z tym swoim sponsorem i i miałem w dziewiątym kroku iść ich przepraszać, to ja miałem bardzo duże lęki, nie? Bo jak to będzie, jak ja będę miał, musiał iść przeprosić e, ludzi, którym jestem winien po prostu grube pieniądze, i tak naprawdę, i tak naprawdę, e, i tak naprawdę e, te moje obawy, które i te moje lęki, które gdzieś tam powstawały i się bałem, to, to nie miały później uzasadnienia, nie? I, i dzisiaj wiem, e, jak robię po raz kolejny to listę osób, to dzisiaj wiem, że. Ten, ten, ten, ten krok ósmy i później dziewiąty, który, który jest zaraz po nim, to jest tak naprawdę krok uwolnienia, bo co prawda nie jest to też krok, który... E, powinien mi ulgę przynieść ale e, to jest krok e, jeżeli idę do kogoś z przeprosinami to po prostu to jest, e, to, jest, to, jest to co tym ludziom się po prostu e, ode mnie należy e, chociażby te właśnie przeprosiny i próba e, i próba raczej, no, chęć, chęć po prostu za zadośćuczynienia za i wszystkim. Dzisiaj tego kroku się nie boję i zresztą każdego się kroku dzisiaj nie boję nie? E, wiecie co niedawno stawiałem piąty krok ze swoim sponsorem Sponsorką, bo dzisiaj mam sponsorkę. Kobietę, pracuję z kobietą na, na programie. I, I wiecie co, te, te osoby z czwartego kroku też dzisiaj mam umieszczone w liście osób, w liście właśnie ósmego kroku. Nie? I wiem dzisiaj, że już niedługo i myślę, że każdego dnia gdzieś zacznę to po prostu robić i chodzić do tych ludzi i przepraszać, ale cofnę się też do, do, do, pora, do takiego momentu, gdzie po raz pierwszy te szłem z tymi dziewiątkami do, do tych moich osób skrzywdzonych i, i pamiętam, miałem na liście taką dziewczynę, która była też pracownikiem tam, gdzie ja pracowałem. Ona była sprzedawcą, ja byłem zaopatrzeniowcem sklepu elektronicznego. I wiecie co, ja już byłem w takiej matni, w takiej czarnej za zaprzeposzyniem dupie, że każdy pieniądz, który dostawałem od kogokolwiek, to ja po prostu to przepijałem. I pamiętam, ona mnie kiedyś poprosiła, dała mi 200 zł, ja, ja w hurtowniach, mieliśmy duże upusty, poprosiła mnie, ja że poza plecami naszego szefa jakiś tam kupił jej sprzęt. Nie? I wiecie co ja zrobiłem? Ja zrobiłem po pierwsze to, że porzuciłem ten samochód, którym jeździłem po te zaopatrzenie, bo miałem 200 zł, więc mogłem się upić i więcej już do pracy nie przyszedłem. I, I po latach, jak szłem z dziewiątym krokiem do tej osoby, stanąłem przed nią i ją przeprosiłem i chciałem, chciałem jej oddać te 200 zł i, i byłem gotów na to, żeby oddać jej nawet więcej, to ona mi powiedziała taką fajną rzecz, Mówi, wiesz co Tomek, ty mi nie musisz tak naprawdę oddawać tych pieniędzy. I to była super dziewiątka, bo nie musiałem oddawać tych pieniędzy. A ona mówi, wiesz co, to ja tobie powinnam oddać pieniądze. Nie, ja mówię, ale za co ty masz, mi mówię oddać pieniądze? Bo, bo mówi, pamiętasz dwa miesiące wcześniej, zanim ja ci dałam pieniądze, przyjechałeś kiedyś e, z, z tych hurtowni i przywiozłeś i nagle w pewnym pudełku e, nie było tego dyktafonu. Dyktafonu nie pamiętam, albo dyskmena. Ja mówię, no pamiętam, no, byłem obciążony przez swojego szefa, że nie sprawdziłem tego na hurtowni. Ona mówi, wiesz co, to ja ci to gwiznęłam, nie? E, I ta karma do mnie po prostu wróciła. I to mi dzisiaj też pokazuje, że, że kurczę, że to nieważne tak naprawdę e, z czym idę do tych ludzi, nie? Ja mam dzisiaj być gotowy na to żeby być stawić czoło a zostawić, a efekt końcowy tak naprawdę zostawić swojej sile wyższej nie? Bo, bo jeżeli dzisiaj robię sumienny, sumiennie program i postawiłem ten pierwszy, drugi i trzeci krok, to tak naprawdę w trzecim kroku zawsze e, sobie powtarzam, że w tym trzecim kroku postawiłem taki krok, który, e, który powierzam to swoje ży życie i swoje sile wyższe I, i, i co ma być to po prostu będzie, dzisiaj muszę po prostu wykonać e, wykonać swoje ludzkie e, ludzkie działania a, a efekty zostawić e, mojej sile wyższej i, i tak dzisiaj robię, nie? dzisiaj tak robię e, dzisiaj staram się e, żyć uczciwie nie zawsze mi też to wychodzi i tak jak powiedziałem, dzisiaj już nie krzywdzę e, ludzi e, z, e, świadomie, nie? E, to znaczy świadomie. Dzisiaj nie idę e, tak jak kiedyś to robiłem, nie wychodzę z domu i nie idę ulicą i nie daję w łeb jakiemuś gościowi, żeby go okraść, e, tylko po prostu jeżeli krzywdzę, to wychodzi to z jakiejś tam sytuacji, ale nie z takich, żebym chciał po prostu krzywdzić drugą osobę. I, e, i z tego się dzisiaj też w jakiś sposób może nie cieszę, ale, e, ale gdzieś jestem po prostu na to gotowy, żeby za chwilę jak, ta, jak te emocje i to wszystko opadają, to żeby iść do tej drugiej osoby i ją przeprosić. Wiecie, najtrudniej, najtrudniej jest z tym wszystkim w domu i z bliskimi, nie? Bo jestem w związku też z alkoholiczką i... I też bardzo często jest tak, że gdzieś ją krzywdzę swoimi słowami, sytuacjami i, i moim zachowaniem, i, i wiecie co, i bardzo źle się z tym czuję, nie? Jak, jak ją skrzywdzę. Nie? Bo, bo to już nie mam, mówię, bo już nie mam tego komfortu, żeby w, taki, w takiej po prostu sytuacji tkwić i, i, i, i po prostu zostawać. Nie? Ja, ja też nie jestem, mówię, ideałem i też nie jestem święty, bo. Też mi się zdarza, gdzieś tam się nieładniej do niej odezwać i, i zrobić coś, co po prostu nie jest ani po mojej myśli, ani po jej myśli i też się to gdzieś tam dotyka, ale przychodzi za chwilę, dosłownie za chwilę, przychodzi taka refleksja i ci przeprośnie. i staram się po prostu to zaraz od razu wykonać, żeby, żeby z tym nie żyć, bo, bo to mnie też po prostu zabija, nie? to tak, tak samo mnie zabija jak uraza do drugiego człowieka. E, tak samo mnie zabijają, po prostu zabija mnie krzywdzenie i e, też, te, też właśnie drugiego człowieka, nie? Bo, e, bo bardzo szybko to sprowadza mnie e, do, starego, do starego po prostu życia. Nie? Bo za chwilę przychodzą, myślę, a po co będę tą osobę przepraszał, a tak naprawdę to nie ja jestem winny, to ona mnie sprowokowała, tylko że ja dzisiaj. E, dzięki mojej sponsorce też staram się patrzeć, tak jak spojrzałem w czwartym kroku na samego siebie e, to też się staram w każdej sytuacji patrzeć na siebie, co ja mogę dzisiaj zrobić nie? mówię, to nie jest tak, że jestem dzisiaj ideałem, nie? Bo, bo do ideału mi jest bardzo daleko, ale, e, ale staram się być tym idealnym i partnerem i bratem i i synem i, i, i po prostu człowiekiem, nie? I pracodawcą i, i pracownikiem, jak, jak coś robię, nie? Wiecie, dzisiaj, dzisiaj też są fajne sytuacje, bo co prawda niedawno niedawno pochowałem mamę i, i moje siostry, żeśmy się z siostrami, myślę, że przez tą śmierć moje mamy bardzo zbliżyli i, i ja mogłem po raz kolejny iść do jednej mojej siostry i do drugiej mojej siostry i przeprosić ich za moje zachowanie, za to, że, że po prostu nie, jak to się mówi, nie pielęgnowałem tych naszych relacji bardziej jak, ja, jak powinienem pielęgnować. I, I moja siostra starsza, która się przez wiele lat opiekowała mamą, ona mi powiedziała, mówi Tomek, ty w, tych, w tym momencie jesteś największym moim wsparciem i, i wiecie co, mi się już za wokół zakręciła, bo E, bo ja z tymi siostrami nigdy nie żyłem tak na, na, naprawdę przez całe swoje życie gdy piłem, ja nie żyłem nigdy dobrze ja obydwie siostry swoje okradałem e, z pieniędzy, potrafiłem włamać się mojej starszej siostrze do domu włamać się dokładnie e, zabrać jej pieniądze i, i się nachlać e, i wiecie co, I dzisiaj jesteśmy po prostu przyjaciółmi, nawet dzisiaj rano e, pojechałem do mojej siostry e, żeby po prostu usiąść z nią porozmawiać, i, bo potrzebowała tego i dzisiaj ja wiem, że że te wszystkie sytuacje które, które między nami dzisiaj są, to, to jest tak naprawdę działanie, działanie mojej siły wyższej ja dzisiaj wiem, że też mam wiele za uszami, bo też bym chciał na na mityngach na brylować i, i stawiać na swoim jak ktoś mówi, że coś tam powinno być tak a ja, a ja mam swoje zdanie, to staram się po prostu na siłę gdzieś tam też, to, też narzucić to swoje to swoje zdanie nie? Ale, ale tak jak mówię Dzisiaj, dzisiaj chciałbym być takim człowiekiem, który, który nie będzie krzywdził nikogo nie? I, i nie będę musiał tych robić później dziewiątek. No. Natomiast mi się to też mówię, tak jak mówię, nie udaje. Wiecie, ja jeszcze tak już na koniec, bo e, mam mówić o ósmym kroku, to powiem Wam szczerze, że e, przez wiele lat jeździłem e, na takie warsztaty e, na takie warsztaty e, dwunastokrokowe, które żeśmy organizowali pod Warszawą. I zawsze mówiłem, a jadę na te warsztaty, to przerabiamy te 12 kroków z ostatniego okresu czasu, to mówię, co ja tam będę miał do pisania, przecież ja jestem wszystko na bieżąco i nagle na, na miejscu, jak zaczęliśmy pracować na tych krokach, to się okazuje, że i, i czwarty krok trzeba zrobić, e, e, napisać i piąty i później ten ósmy i, i jest co do roboty i jest, jest do kogoś i go przepraszać, przepraszać te, te osoby, które po prostu skrzywdziłem, bo, bo tak naprawdę mówię, e, staram się nie krzywdzić, ale, ale też mi się to po prostu zdarza i, e, i, i staram się, co prawda, staram się to dzisiaj na bieżąco wszystko robić, żeby tego nie zostawiać, nie, nie napełniać tego swojego plecaka e, takim bagażem niefajnych, niefajnych doświadczeń które mi są do niczego tak naprawdę, e, naprawdę potrzebne. E, dzisiaj staram się żyć tym programem. Dzisiaj staram się e, być uczynny i potrzebny dla drugiego alkoholika. Zresztą e, dzisiaj też sponsoruję dwie osoby w zakładzie karnym. E, mam dwóch podopiecznych za, w zakładzie karnym. E, dzisiaj też jestem e, zastępcą koordynatora dyżurnych e, telefonicznych, bo dzisiaj staram się być po prostu użyteczny dla dla drugiej osoby I, i wiecie co, ja jestem mega wdzięczny, że jestem dzisiaj alkoholikiem ja nawet rozmawiałem z moim przyjacielem, który w ogóle nie ma problemu alkoholowego i, i on nie może pewnych rzeczy zrozumieć, że ja jestem szczęśliwym alkoholikiem nie? że dzisiaj mam tych was, właśnie was, przyjaciół za, do których mogę zadzwonić, do których mogę, mogę mogę po prostu się poradzić, bo dzisiaj tak naprawdę nie muszę uczyć się na swoich błędach i E, i mogę po prostu korzystać e, też również z waszego doświadczenia <śmiech> jak mnie Jacek zaprosił e, właśnie na speakerkę i, i później zobaczyłem, że jest Discord ja co prawda powiem wam szczerze, że do tego jakoś Discorda e, może nie tyle co nie lubię, ale, ale jakoś tak e, rzadko tutaj bywa na tym Discordzie e, i dzisiaj i, i, ale dzisiaj wiem, że jeżeli e, dostaje zaproszenie na to, żeby się podzielić swoim doświadczeniem, to ja dzisiaj mam nie narzekać, ja mam dzisiaj po prostu wykonać to e, swoje ludzkie działanie e, i, i po prostu przyjść tu do Was i powiedzieć o tym, e, o tym ósmym, o tym ósmym po prostu kroku. E, nie wiem, czy dzisiaj są nowicjusze, ale ktoś tam słyszałem, że jest po raz pierwszy na tym meetingu. Ja dzisiaj e, też jest temat tego pierwszego kroku, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym E, własnym życiem ja, e, ja tak naprawdę e, przez całe swoje życie e, nie byłem w stanie kierować ja myślałem, że kieruję tym swoim życiem że, e, że ja nad wszystkim panuję że ja wszystko mam pod kontrolą a, e, a tak naprawdę skończyło się to e, tylko tym, że e, moim moim detoksem były po prostu więzienia i, e, i spędziłem w nich 14 lat i, e, i dzisiaj też mogę powiedzieć szczerze i, i uczciwie, że e, jestem zadowolony, że do tego więzienia trafiłem, bo...